just Tematyczny. Tak, słuchajcie pełnej powagi, przed mikrofonem Alduron, czyli Jakub Szemiński, dzisiaj nadaję sam, dzisiaj mamy dzień 8 maj 2011 roku, 2011 roku pańskiego, godzina 17.45, dzisiaj nadajemy offline, jestem sam. I to może zacznę od tego, że od jakiegoś tygodnia ponad nie mieliśmy żadnej nowej audycji. Yy, jest to spowodowane brakiem czasu. No wiadomo, zaczęło się trochę matury, tro, tro, tro, trochę wpadło niemiłych rzeczy na... No trochę niemiłych rzeczy też jest niezwiązanych z naszym radiem. No ale o tym troszku opowiem później. Yy, co by jeszcze powiedzieć? To tak wstępem jeszcze powiem, że tak... Mamy trochę ataków spamem na nasze radio, ale już się z tym uporałem. Yy, oprócz tego, tak, yy, coś się ogólnie dzieje niedobrze ostatnio, bo najpierw nam zaczął, zaczął padać serwer... Yy, o serwer... Ser, FU, przepraszam. Na początku zaczął nam padać serwer hostingowy na stronę. Ktoś mi później się włam z korei na maila. No, a dzisiaj były problemy jeszcze z serwerem shotcastowym i ktoś robił atak DDoS. No i, i też przez pół dnia prawie nie mieliśmy, no, o radia u nas. Cholera wie co się dzieje dokładniej, no ale... Tro, Trochę ataki ze strony Koreańczyków na, naszo, na nasz radę troszkę mnie niepokoją. Nie wiem czemu. No ale dalej. No i tak już się pochwaliłem tym co się dzieje. No to może zacznę od tego, że od dzisiaj nie, od środy. Tak. W środę już można było słuchać na naszej antenie podcast. Nie młody podcast, bo już liczy sobie on prawie 50 odcinków. Prowadzi go Krzysiek Sobieraj, zanurk również No ale co będę mówił, posłuchajcie sami. Krycerz, pichot, przybyłem tu, pod jaskinie Smoka, by tę przebiegłą gadzinę ubić. Smoku! Smoku, wyjdź z jaskini! Eee, pana. Smoku. Eee, no e, przepana. Czego lichy stworzę? E, no bo ten tego, no, no, jakby to panu wytłumaczyć, no, e, no bo to nie jest jaskinia smoka. Nie smoka? A czegoż więc? Eee, kłopoty. E, e, jaskinia głupoty najgłupszy polski podcast. Co tydzień znajdziesz tu debilne gadanie na naprawdę przeróżniaste tematy. Zapraszam na Jaskinia COCC. Pomyliście się, to nie jest żaden kolejny dziwny przerywnik, to po prostu muzyka z Girtigera XX I tak, polecam jaskinie, bo to naprawdę dobry podcast. Poza tym on też nas polecał, ale nie to, że nie polecam go teraz, żeby się oddzięczyć mu, tylko dlatego, że jest dobry, naprawdę. Krzysiek, pomimo swego młodego wieku. No jest w gimnazjum, posiada już niewątpliwie wielki talent do, podcaster, do bycia podcasterem, a poza tym już został obuwanym królem, pod, królem polskiego podcastu, tak. Krzyszmen pierwszy wielki, można na YouTube. na. Fu, przepraszam, mówić na YouTube. można go polubić na y, Facebooku, a teraz może przejdę do ciekawostek i ogólnych informacji, coś ostatnio działo. No to... Po, mm, ostatnio głośno w internecie o, o tego, co odpierdziela Kazik. Tak. Ale ja już o tym nie będę mówił, bo idealnie właśnie o, o tym powiedział Krzysiek. I możecie sobie właśnie na jego podcaście o tym posłuchać. Poza tym, oprócz naszego podcastu, już właśnie w kilku innych yy, można... W kilku innych podcastach można usłyszeć o tym, co się dzieje. A poza tym istnieje strona internetowa yy, Kazik... Yy, kurwa kaziknoszkurwa.pl tak, kaziknoszkurwa.pl yy, i na tej stronie właśnie można sobie przeczytać, co on dokładniej zrobił i jest to apel yy, jednego z internautów yy, do właśnie, do Kazika yy, żeby się o, w końcu ogarnął bo to już nie jest pierś, jeden z pierwszych wybryków, co Kazik robił, ale przeczytacie sobie właśnie o tym sam, tak yy, no i właśnie zapraszam na stronę kaziknoszkurwa.pl i teraz, o czym można jeszcze powiedzieć? Mam takie potwierane różne zakładki, no bo... Powiedzmy sobie szczerze, kartki żadne sobie nigdy nie robiłem z punktami, no ale zobaczmy. Marihuanowe babcie. To już mi kolega wcześniej powiedziane podklepał, bo już wcześniej miałem nagrywać, no ale tyk oznaczone. O to może powiem, że... Tak, kojarzycie się takiego piłkarza bardzo mocno opalonego imieniem Emanuel Olisadebe, prawda? E, tak, ten pan, który dostał tam obywatelstwo polskie, kiedyś tam, kiedyś tam grał w polskiej reprezentacji, straty e, później uciekł do Grecji, no i teraz właśnie zakończył przygodę z Chinami i właśnie myśli o ponownej grze w Grecji, e, no, ale też dostaje dostaje propozycję do gry w lidze rosyjskiej, tureckiej czy cypryjskiej. Opowiada również o niezwykle barwnym etapie swojej kariery za Wielkim Morzem, a także konflikcie z Harym Redknappem. Tak, no jest tutaj cały taki jest tutaj taka rozpiska co on tam mówi o powrocie do Europy, wyjeździe do Chin, futbolu za Wielkim Murem, no i życiu w innej kulturze. No i ja chcecie sobie właśnie to przeczytać całość to możecie wejść sobie na stronę onet.pl i tam jest cały rozpisane. Nie chcę mi się przedstawiać już tego pana, co on tutaj sieje, bo bardzo barwną osobą on też jest z tego, co właśnie ja wiem. Hmm, no tak, no powiedzmy, że co by można powiedzieć jeszcze? A zresztą już nie będę się wypowiadał na temat tego pana. No. No i tak przez chwilę sobie zapauzowałem nagrywanie, bo musiałem się przejść w miejsce odosobnienia. No ale już wróciłem i... Dobrze. Co dalej miałem mówić? Ujawniono nagrania z domu Osamy. Przedstawiciele Pentagonu opubliczni nagrania, jakie amerykańscy komandosi odnaleźli w domu Osama Bin Na opublikowanych taśmach widać m.in. jak lider Al-Kaidy siedzi przed telewizorem, ogląda program poświęcony jego osobie. Drugie z zaprezentowanych medium nagrań to oświadczenie skierowane do władzy USA. Informacje, informacje informuje BBC. Z kolejnych według serwisu coś tam, coś tam, coś tam, com, odnalezione Odnalezione w Pakistanie materiały wskazują, że zarówno sam Bin Laden, jak i liderzy, przyw liderzy, przywódcy tej organizacji e, odgrywali dużo większą rolę w atakach terrorystycznych przeprowadzonych na terytorium e, Jemenu czy Somalii, gdzie do tej pory sądzono. E, no wiadomo, znaczy jak wiadomo, właśnie w ostatnim czasie e, Osama został ukatropiony. niektóre osoby w to nie wierzą, bo nie wiem, zostały jakieś ujawnione zdjęcia dokładniej z tego, z tej egzekucji zaczną no, co egzekucja, no, nad go nie osądzili, no. Radując o wiele większą. większe zło wywoł, inaczej. O wiele większe zło właśnie zrobił. E... Co tam było? E... Ten co go. Pędzące se do koni roz rozgoniło. Cholera. Hmm. Nie Putin, kurde. Na, eee. no wiecie kto... bo ugryź się w język, bo jak mnie czasami złapie taka... nie wiem jak to nazwać wylatuje mi słówko i nie wiem jak się wysłowić, no i w tym przypadku miałem to samo musiałem się przez chwilę zastanowić i chodziło mi właśnie o Sodama Husayna tak, o tego pana e, a dlaczego go rozgoniło Sodokoni, koni? to jeżeli byście oglądali sreknem park to byście wiedzieli e, nie, to nie jest reklama po prostu informuję, że takie, takie coś miało tam miejsce no no i Saddam Hussein miał o wiele, o wiele więcej chyba zrobił złego i tak dalej, a go osądzili i stracili. No, A bin na to po prostu tak jak szarego żołnierza wzięli, ukatrupili i moim zdaniem przynajmniej powinni wziąć i jako, jakoś go sądzić, bo jakby nie patrzeć, on był dowódcą i, i był ważny, on... Nie wiem, amerykańcy żo żo żołnierze według mnie zachowali się teraz jak... Nie wiem... Niemiec, Niemieccy żołnierze podczas II wojny światowej, co od razu strzelali... Do, bez Nie wiem... Niemieccy żołnierze w ogóle nie... Jak to było tak? Dokładnie... No, po prostu jak... Żołnierze, którzy podczas II wojny światowej... Na przykład yy, z Armii Czerwonej... Chociaż nie, Armia Czerwona też się, też się brała. No, dajmy po prostu coś takiego, że jak mamy jakiegoś takiego ważnego dowódcę no i oni go powinni teraz ładnie osądzić tak dalej, no bo on był ważny, a nie jakiś taki żółty szeregowy żółty, szary powiem, no właśnie, szary szeregowy tylko od razu mu kula w łeb no i właśnie coś takiego teraz zrobili, bo jakby nie patrzeć on nie był takim szarym szeregowym, tylko on był poważnym talibem zbrodą no, no. Dobra. Trochę mi dzisiaj wszystko tak nie bardzo się nagrywa, no bo ogólnie nie przygotowałem się prawie w ogóle do tej audycji, ale co tam? Jakoś mam nadzieję, że jakoś idzie do przodu. i kolejna rzecz co do krajów arabskich to to, że dzisiaj w Egipcie miało miejsc, miały miejsca krwawe starcia pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami, co najmniej 5 osób poniosło w sobotę znaczy to było w sobotę, no i dzisiaj o 6.39 taka informacja wypłynęła, że co najmniej 5 osób poniosło w sobotę śmierć około 50 zostało rannych w rezultacie z tych starć w Kairze to było w Egipcie no. Jeżeli nie powiedziałem teraz tego, to nie wiem, coś takiego co wypada z głowy wszystko. No i do doszło w dzielnicy Imbaba, położoną w południowej zachodniej rejonie stolicy Egiptu, po tym jak muzułmanie zaatakowali kościół Saint, Ma Saint Mina, należący do chrześcijańskiego obrządku koptyjskiego. Napastnicy twierdzili, że ch chcieli oswobodzić kobietę chrześcijankę, która według nich chciała przejść na islam i była. Siłą przytrzymywana w kościele. W ostatnich dniach muzułmanie wielokrotnie oskarży mniejszość chrześcijańską, że stosują przemoc, usiłując zapobiec przechodzeniu jej członków na islam. Według przedstawicie, przedstawiciela parafii ojca Herminy ofiary śmiertelne sobotnie wstarczy to kłopotliwe to koptowie, przepraszam, do których strzelali salafi, salafici. Jedno sk ze skrajnych ugrupowań fundamentalnych Fundamentalistów islamskich. Tak. Dziennikarz Agencji AFP widział muzułmanów obrzucających chrześcijan koktajlami Łotowa. Wojsko usiłowało rozdzielić walczące, stron walczące strony strzelając w powietrze. Wyjątkowy wiec sa sala Salastów w Kairze. Przerodził się w manifestację poparcia dla Sam Bin Ladena, zabitego przez amerykańskich komandosów al kaidy Koptowie stanowią według różnych szacunków od 6 do 10% ludności Egiptu i są najniższą mniejszością chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie. No, a jak widzimy, tutaj właśnie też wszystko zakrawa o, o tego Bin Ladena biednego. Biedna szkoda, go. No jak mówiłem, to też większość osób nie wierzy, że on umarł, no bo. Jak to tak? Zastrzyć go jak psa. No właśnie jak psa. Nazywali go Psem to on by jeszcze krzyknął Bar od swoich 70, 72 dziewic. No, ale już tego nie będę jak Bo co się będę przyjmował? To nie moje. Głupi, głupi amerykańcy. tak z innej beczki, że Kubańczyk skręcił najdłuższy cygaro świata. Tak. Jak myślicie, ile takie cygaro może mieć długości? Tam 50 metrów? No nie... Właśnie... Właśnie takie ostatnie kręcenie, takie najdłuższego cygara z 2008 roku, to było jakieś 45 metrów, tak? To pomyślmy, ile może mieć teraz? No... Kubańczyk DOS KTLR. Kate, Najdłuższy najdłuższe cygaro świata, które ma 80 i 80 setnych metra, 81 i 80 setnych długości 80 setnych metra długości tak no jak na razie jest to najdłuższe cygaro na świecie i sobie leży teraz w Hawanie no i gigantyczne cygaro jest już ozdobą rozpołączonych we wtorek w Hawanie Międzynarodowych Targów Turystycznych i trafiło także do Księgi Rekordów Guinnessa Właśnie ten, ten pan kręcący cygaro jest mistrzem skręcania cygar, zajmuje się nim od, już od pół wieku, a gigantyczne cygara skręca już od 11, od 11 lat. Poprzednie najdłuższe cygaro na świecie y, były także jego dziełem i ostatnie, właśnie jak mówiłem, z 2008 roku miało 45 metrów długości. Zapytano sens swoich wysiłków, y, Kaste, Kasteller Lar powiedział, rekordowo długie cygara, cygaro musi zawsze należeć do Kuby, ojczyzny najlepszych cygar świata. No właśnie. No jeszcze tak, taką dygresję zrobię, że co roku odbywają się targi cygar na Kubie i tam właśnie yy, od, yy, od, no, są robione, yy, jak się mówi. No właśnie, to mi przeszkadza, że co chwilę mi jakieś słówko wypada. Zrobione aukcje, na których właśnie sprzedawane są te cygara i z ostatniej aukcji, i chyba na poprzednich też, były, no, dochód z, z tych, z tych aukcji przeznaczony był na rozwój kubańskiego, kubańskiej, e, fud... przepraszam, na rozwój kubańskiego funduszu zdrowia, czy jak to, się to nazywa po prostu na rozwój medycyny w Nakubie o idealnie no, no i, i cygaro zostawimy przerwy, żeby się napić herbatki i tak. 10 najdziwniejszych monstrów świata. Tak, no taka ciekawostka w film Norberta, którego dzisiaj nie ma. No, i tak, zaczniemy od różowej be bestii, którą znaleziono w Nowej Zelandii na plaży Winkanea. Na e na początku czerwca 2007 roku. No i na.. Właśnie na tej plaży fale morskie rzuciły tajemnicze stworzenie, które było różowej barwy, miało kształt długiej rury na 14 metrów. Lokalne władze i badacze nie potrafili wyjaśnić, jakie to było gatunku. No i nie wiadomo, na było nawet, czy kompletne, czy został kompletny, kompletne, kompletne czyszczonek. No. I to była taka różowa bestia. No i kolejnym takim Pokemonem jest Dziecko Kosmitów Taki stał nazwany W połowie czerwca 2008 roku W jednym z miasteczek w Tajlandii znaleziono zwłoki dziwnej istoty Pojawiły się pogłoski Że to szczątki mieszańca Ote Na i są z kosmosu Na miejsce przyjechało wielu dziennikarzy Ufologów i zoologów Lokalna ludność potraktowała Zwłoki z szacunkiem i starała Stała się Fuh! Starała się Ciekawskich starała się Ciekawskich utrzymać z daleka. Rządzono czuwanie przy stawionych słokach i oprawiono, oprawiono rytuały, jakie przy pogrzebie ludzkiej, jak przy pogrzebie ludzkiej istoty. Choć pojawił się też do mnie że krowy, że to że płód krowy z genetycznymi wadami. Jednak nadal nie ma pewności jakiego rodzaju błoto mąsku. Kolejnym takim potworkiem jest Tengu. Jest to specyficzne, są to takie specyficzne, polskie demony, przypominające wyglądem po części człowieka, a po części ptaka. Tengu ma ludzką głowę i korpus, ale ptasi nogi, i po, ptasi nogi i jest porośnięty piórami, Czyli taki, taka harka znana, a wszystkim z fantazji, różnych typów. Dumie Tengu można dziś podziwiać w Muzeum Miejskim w Hachi, Hachinyohe w prefekturze Amori, a na północy Japonii. Mumifikowane tak. ciało demona leżało należy do skarbów arystokratycznego na Nabunoyobiori, który od połowy XVIII wieku sprawował spra spra spra władzę w tym, legie, w tym regionie. Tradycja nie, nie mówi jednak to, gdzie pokonał demona, a następnie go zmumifikował. Mumif no, przepraszam, będzie mi cały czas ten. nie wiem jak to nazwać. Niewysłowienie się. No. no i kolejnym już czwartym czy piątym potworkiem jest potwór z szan szachalimu. Tak. W sierpniu 2006 roku na wyspie Szachalim w Rosji odkryto leżące na morskim brzegu szczątki du dużego drapieżnego zwierzęcia. Miało ono, miało ono około 7 metrów długości, to tyle co dorosły okaz krokodyla. Ale go skóra nie była pokryta papierzem, tylko porośnięta sierścią szarego koloru o włosach długości 5 cm. Powierzchniowe analizy układu kostnego i uzębienia tajemniczego zwierzęcia wykazały, że nie jest ono rybą. mam tylko na podkładzie, tylko ciszę. E, I tak. E, jeden z rybaków próbował e, zidentyfikować zna, znalezisko, przyglądając encyklopedię. Z zaskoczeniem odkrył, że zwierzę jest najbardziej podobne do plejozaura stwierdził wypowiadając się dla mediów Wladimir Bedislov dyrektor Departamentu Kultury Obwodu Sahalińskiego. Podobno, sz podobno szczątkami zajęły się rosyjskie służby i nie wiadomo gdzie przewieziono te przez nazwisko. No, pewnie go przepędzili i później wypili. Kianka diabła z Jersey. Według źródeł Diabeż Jersey Jersey dał o sobie znać po raz pierwszy wrześniu 1880 roku. Sprawę opisał współczesny dziennik New York Times. Reporterzy donieśli, że w, kil... w ciągu kilku kolejnych wielu dni, dni wielu świadków widziało na niebie przylatujące w kierunku New Jersey bardzo duże stworzenie o nietoperzych skrzydłach. W październiku 2007 roku Dodge e, Launch Bird z miasta Mulika w okolicach Atlantic City w USA odkrył niezwykły oraz przechowywany w magazynie miejscowej szkoły e, Cold Layton. E, było to małe, zmufikowane stworzenie przypominające w Gundam Diabłaż Jersey. Labert e, nazywał je Kianku Diabłaż Jersey. Nie, nie przeprowadzono żadnych badań. Więc nie wiadomo do jakiego gatunku należało najmniejsze z przedstawionych tu monstrów. No, wszyscy słyszeliśmy też o kolejnym potworku. No, bo jakby to było jakby wśród naszych pokémonów nie było czupa z Teksasu. Tak tego właśnie potworka. No, w lipcu 2006 roku y, Paris Canyon zamieszka zamieszka zamieszkała w Euro, euro, czy tak, nie wiem, nie uczę się angielskiego, przepraszam za mój akcent, moje wysławianie się po angielsku, ale logik. Tak, właśnie, cały 130 km na południowy wschód od San Antonio w amerykańskim stanie Teksas. Znaleźliśmy razem ze swoimi sąsiadami szczątki w trzech przerażających przejechanych przez samochód dziwnych zwierząt. Uznano, że te przypominające nieco psy ale pokryte szaro-niebieską skórą yy, przypominającą w dotyku za stworzenia to czupa kabry się krwią zwierząt tajemnicy drapieżniki Czu -kapa czupa kabrasy po raz pierwszy pojawiły się w połowie lat 90. 90. lat 90. XX wieku w Porto Rico Ech, tak potem kryptozoologowie Musimy przecież kryptozofile, fuuu, przepraszam. Kryptozoologowie odnotowali ich obecność w krajach Ameryki Południowej i w Meksyku. A w lipcu 2004 roku po raz pierwszy widziano je w Teksasie. A temat zwłok przechowywanych przez tą osobę przedstawiono wiele hipotez od tej pory, od tej pory mówiącej, że szczątki czupa grebrasa to zało... Pozało, przepraszam. O założenie, że chodzi o zniszczone chorobą że no po prostu był zniszczony chorobą koiot, tak oh. nie wiem, co, jak jakiś podkład jest taki trochę karłowaty, więc go przesunę Przypomnę, że słuchacie pełnej powagi radia ogólnotematycznego, podcastu również, a mój mikrofon Jakub Krzymiński i mówię o potworach, tak, o potworach znanych, znaczy znanych, które się pokazały na świecie i są sfotografowane i jest to właśnie top 10 najdziwniejszych monstrów świata. Jesteśmy teraz przy numerku numer 7. Jest to potwór z Montauk. Pierwsze stworzenie znane zwane z potworem z Montauk znało. Znalazła i sfotografowała w lipcu 2008 roku yy, Jaina Hute, Hute, tak. Tej sota nie przypominała żadnego żyjącego na ziemi zwierzęcia. Miała około 1,78 m długości i krepką silnokutowę działa. Pys przypominał uzbrojony... Uzbrojony był w duże, ostre zęby i przypominał bardziej pysk żółwia niż psa. Czy dzika? Nie wiem, mi to trochę wygląda na... Jeżeli ktoś gra w World of Warcraft, to zapewne kojarzy takie, jak się nazywa, w Barrens są takie y, dz, dz, dz, dziko dzikostwory, jakoś tak się nazywało, nie, nie pamiętam dokładnie jaka była oryginalna nazwa, i te dziki takie były tam z łukami, z kuszami i tak dalej, no i to właśnie mi przypomina właśnie takiego dzikoludzia, dzikoludzi chyba to się nazywało w Warcraft 3, no, nieważne. E, I tak, w okolicy... W okolicach nadmorskiej miejscowości Montauk w rejonie Long Island w USA wkrótce odkryto leżące na plaży kolejne szczątki zwierzęcia, którego przynależność gatunkowej nie udało się ustalić. Następne potwory z Montauk odnaleziono we wrześniu 2008 roku i w maju roku 2009. Na temat przynależności gatunkowej tych monstrów przedstawiono wiele hipotez. Sceptycy najczęściej twierdzili, że to szczątki psów, kotów, morskich żółwi, a nawet szopów praczy. Inna koncepcja mówi, że potwory z Montauk to hybrydy, mutanty stworzone przez nieznanych, do nieznanych celów, należące do nieznanych celów W jakimś teniem na genetyczny genetycznym. No takie to wygląda trochę jakby chcieli podbić. O! Wiem, że mi to przypomina. Duke Nukem y, 3 lebu, były takie potworki. Tak. I to są pewnie jakieś świnie z kosmosu. To musi być to. No właśnie. Czekamy wszyscy na Duke Nukem Forever by nie czekał forever. No i kolejnym potwór z jest kappa, tak, kolejny, kolejny potwór z japońskiej tradycji, którego realnym istnieniem nie wiadomo dokładnie o co chodzi, ale kilka z zmum mumifikowanych okazów kappy przez, przechowywanych jest w japońskich świątyniach i muzeach. Mumia kapy widoczna na zdjęciu, które tutaj mam przed sobą. Znajduje się w zbiorach starego browaru Matsura. Umia około 1950 roku znaleźli, znaleźli stolarzem remontujący stary budynek browaru, przepraszam. Wcześniejsza historia tego monstrum nie jest znana. Właściciele Matsura umieścili mumię w przeszklonym relikwiarzu i złożyli na małym ołtarzu jako święte szczątki rzeczonego bóstwa. No i chyba większość z nas kojarzy takiego potworka jak Nessie. A tutaj mamy na, na numer 9 Mini Nessie. Tak, we wrześniu 2004 roku w Wielkiej Brytanii w Patton w okolicach White Heaven można, z morza wynurzyło się na brzeg ciało nieznanego zwierzęcia. Stworzenie przypominało wyglądem plenozaura z epoki Jurajskiej, ale było niewielkie. niewielkie. Długość około 1,5 metra. Brytyjskie metria opisały to zajście, a dziennikarze nazwali to nieduże monstrum Jak wiad Nie wiadomo do jakiego gatunku to stworzenie należało, czyli jak zwykle, a hipodezy mamy różne, że to mały plejozaur plejo prze przedstawione także minimalizowany... Mi z minim Ach, cholera jasna, to minimalizowało odkrycie. Według sceptyków były to należały foki lub pingwina. To jest... PINGWIN? PINGWIN są fajne, epickie, kozackie, a nie takie pf. No właśnie. Eee, no, 30 minuta odcinka. No i mamy ostatniego, bardzo epickiego stwora, który się nazywa Quakrat. Tak, 22 lipca 2007 roku w nieokreślonym miejscu wybrzeża Alaski odkryto... oj, odkryto... Na brzegu duże martwe zwierzę o różowej skórze. No dobra, nieważnie. Kryptozoolodzy powiązali to odkrycie z lokalnym folklorem. Tajemniczy monstrum nazwono Kwakrat. Kwakrat to morska istota z e, alaskich inutów. czyli in czyli eskimosów. No, przepraszam, cholerasa. Znowu się nie mogę wsławić. No! E, nazwa znaczy tyle, co mors bestia. Pochodzi ziemskim morskiego dialektu jakiegoś tam kuping nie wiem co się czy tam, nieważne, charakterystycznego dla rdzennych mieszkańców e, jakiś tam Island, e, wyspy leżącej na ubrzaju falaski. Podobno właśnie znale zna, znający dawne legendy starsi mieszkańcy e, Makeryou, e, głównie osady nie a coś tam Island. Twierdzi, że po obejrzeniu zdjęć szczątków tej mniejszej istoty, że jest to kwakrat quak naukowcy nie wypowiedzieli się w sprawie przynależności gatunkowego tego monstru. No i to było top 10 i quakrat jest najbardziej epickim z tych stworzeń. roku musiałem odejść od komputera i przerwać nagrywanie. Cholera jasna, po raz kolejny! Y ale to już nie moja wina, przepraszam. Bo przyszedł kościelny i chciał pieniędzy na organy. Już nie będę wypowiadał mnie, że tak, tylko pomyślę o tych organach pieprzonych. Bo mamy w kościele swoim, naszym, ukochanym takie zajebiste, dobre... Znaczy dobre, tam co, jakaś biedna pieszczałka nie chodzi. Zajebiste, dobre, zabytkowe organy. Mamy takie cudo, a proboszczowi umusiło się, że załatwi sobie jakiś takich e, organomistrzów, którzy będą mu m, sprawdzą te organy. No i wyszło mu, że naprawa tych organów będzie droższa niż wprowadzenie nowych, znaczy nowych, używanych, już gotowych do wyrzucenia organów, no z Niemiec. Używane organy, jak wiadomo, e, znaczy jak wiadomo, jak wszystko z Niemiec jest wprowadzane, to jest już używane, prawda? No, i teraz będą sprowadzać, już sprowadza, już kupili chyba nawet za pół miliona złotych organy, chyba tak, za pół miliona złotych kupili organy, bo stwierdzili, że się nie opłaca naprawiać tych organów. I te organy, nie wiadomo co z nimi będzie, jeżeli pójdą na złom, to ja sobie chcę piszczałki, nie, tylko jakieś wziąć na ścianę, nie powiedzmy, te piszczałki z no i tak yy, abstrahując o, od tych organów i od tego, że musiałem przerwać nagranie i przejść iść pogonić yy, tego kościelnego, że nie ma rodziców w domu, a ja jestem biednym tylko uczniem zeum, to powiem, że jest taki ksiądz, o którym ostatnio jest dosyć głos. No, ksiądz Natanek, a chodzi tu o jego New Age, stary, znaczy duży i mały, tak. I teraz puszczę wam yy, dwie, dwie części jego kazania bo jedna ma 1,5 minuty, druga ma 3,5 minuty. Całość trwa około 20 minut. No ale te dwa fragmenty chcę puścić. I zawsze słuchajcie, ja zaraz tylko skomentuję. Twoje dziecko pierwszarci, gdzieś na nowe metal, gdzieś na oku, na tyłku, na takieżowe, to już wiedz, że się diabeł nimi interesuje. Jeśli u Twojego syna na głowie jawią się, jawi się żel, płynie irokezy, to już wiedz, że tam się coś bardzo mocno burzy. Ci twoje dziecko, córka dorastająca używa Ci jaskrawych kolorów do paznokci, czarne jak piekło czerwony jak ogień, to wiedz, że coś się dzieje. Jeśli Twoje dziecko lubuje się w czarnych kolorach, w strojach moro, to wiedz, że coś się dzieje. Nosi pumpy, pentagramy na portkach, szóstki z umiłowaniem, wiedz, że coś się z Twoim dzieckiem dzieje. To takie przedszkole niewinne jak Ci już robi tatuaże na ręku to już wiedz, że jest źle jeśli Ci słucha techno heavy metalu czarnego roka to już wiedz że coś się z Twoim dzieckiem dzieje Bo tak mówiłem bo zaczął diabeł jak wścieknięty atakować w tym roku jego moc poznałem na drugim turnusie kiedy mi podrzucono dziecko ze Szwecji z Emotional Group, w skrócie Emo. Emo. Bo gimnazjaliści w tym siedzą, później się wieszają, piszą sobie kondolencje na internecie. To dopiero poznałem tego smoka. No i to była pierwsza część, a teraz będzie druga część. Czy czytałeś książki o New Age? Biblię satanistyczną Koran Inne księgi innych religii Czy słuchasz ostrej muzyki Rockowej Szatanistycznej Techno Metal Czy grałeś w jakieś demoniczne gry komputerowe Diabolo Dagonas Drunk Quake RPG Pokémony, Kieszonkowe potwory czy czytałeś literaturę obcych kultów, religii, książki, magii, wtajemniczające w czary i w magię, na przykład Harry Potter? Jak nam to wkręcono. Zaprzyjaźnieni jesteśmy z ojcem Sel Sylwestrem, który prowadzi podobne nabożeństwo, koło się pyta, z czego ci uwolnić. Przychodzi młodzienie, czternastoletni, jestem wolny, pijesz nie, polisz nie, narkomania nie. A może Harry Potter? Tak! Przeczytałem go całego! Jak diabeł z nim rzucił na kościele i obracał jak wskazówkami zegara. Są to teksty z imprimatu biskupa. Teraz krótko, moi drodzy, zbieram te wszystkie, dzielę je na dwie, dwa kierunki. Twardy New Age, czyli takie uniwersytety Oksfordy diabelskie i miękki New Age, takie koledża z licencjatem, praca skończona. Coś tam się dowiedział, ale już jest wciśnięcie. Twardy New Age, akido, amulety, astrologia, bioenergoterapia, shening, chiromacja, czary jasnowidztwo, yoga, kawała, kontrola umysłu, kurs cudów, magia rumiczna, magia, mediumizm, medytacja transcendentalna, numerologia, okultyzm, parapsychologia, pismo automatyczne, psychotronika, radiestezja, rebrity, reiki, szat, szatanizm, metoda kontroli umysłu według silwy, spirytyzm, synchronizacja półkul mózgu, szamanizm, tai chi, taro, tarot, techno, uzdrowienia okultystyczne, wahadełko, łudu, wróżbiarstwo wywoływanie złych duchów chodzenie po ogniu, erytymia, hipnoza homeopatia, podróże poza ciałem, obe, polarity świadome śnienie, gui gong, gong uzdrowicielski dotyk, talizmany, codnie sztuki walki takie koleże aura, akupensura, akupunktura antropozofia, antypedagogika arometerapia, biorezonans PSM, buddyzm, diagnostyka paramedyczna, enagram, ezoteryzm bieżne wojny, feng shui, Harry Potter metoda Hallingera, holizm leczenie holotropowe, iridologia kinezjologia, metoda Denisona medycyna chińska, medycyna tybetańska pozytywne myślenie programowanie neurolingwistyczne odmienne stany świadomości prekognicja, psychologia transcendentalna, transpersonalna Super nauczanie szkoły steinerowskie telekinezja, teozofia, terapia, gestalt, ufologia, zdjęcia, Kirliana, Zen, życie po życiu. To wszystko wpuszczono na naszą ziemię. Tak, wpuszczone na ich ziemię, bo nie wiem, ja się nie podpisuję pod tym, no, kurdek, tylko słyszę, że jak ksiądz pieprzy tak od rzeczy, to, nie wiem, choleras na szlak jasny trafia. <gry> Zacznijmy od tego, Życie po życiu. Zaprzeczanie samemu sobie, zaprzeczanie własnej religii, lol, lol, lol, lol, a może lol, nie wiem sam. Dobra, nieważne. Ale jeśli. Jest... <głosy> Gwiezdne wojny, feng shui Harry Potter, Gwiezdne wojny, feng shui Harry Potter, Gwiezdne wojny, feng shui Harry Potter, pamiętajcie, to są trzy elementy zła. Gwiezdne wojny, feng shui Harry Potter, Gwiezdne wojny, feng shui Harry Potter. Pamiętajcie, unikajcie tego jak ognia. Zło, tak. No, trochę ścisłem jeszcze podkład bo trochę za głośno był I w sumie już będę kończył, bo... Jest 40 minut, to tak akurat, no I tak na zakończenie powiem, że... Mówił do was jako Krzemiński... Aha, wiem, co jeszcze miałem powiedzieć Aha, yy, no tak yy, Proszę o dotację na nasze radio, Bo nowy miesiąc musieliśmy sobie troszkę... Przed nasz znaczy przedłużnik Musieliśmy sobie trochę poczekać z Miesiące, bo nam funduszy brakło, no ale się znalazły. Fundusze dziękuję za płacenie na Radio Papryczce i Golcowi. Dzięki Wam, że będzie mogli dłużej nadawać. A tak, poza tym to... w sumie tyle chciałem powiedzieć, no. Mm. No, no to mówił do Was jako Przemiński podcast i radio Pełna Powaga. Godzina 18.44. oj, Przepraszam, coś mi się chyba troszku wbija. Mam nadzieję, że nie było tego słuchać. No. No ale nieważne. Dobrego. Do, dobrego wieczoru, dobrego dnia. Dobrych matur, dla maturzystów. No. Na razie. Ciało.